Aleksander Lubiński jest twórcą Hanki. E, Hanka to maszyna, która otrzymała w tym roku złoty medal na polagrach premiery. Jest to zaprawiarka do pracy ciągłej. Czym ona różni się, czym się wyróżnia, e, na czym polega jej innowacyjność w stosunku do innych podobnych urządzeń? E, jesteśmy producentem zaprawiarek od 21-22 lat i nasza zaprawiarka Hanka, jedna z kilku typów jest produkowana od 10 lat. Natomiast ten model, który tutaj jest na targach, który został wyróżniony w tym roku złotym medalem, jest to bardzo innowacyjna maszyna, razem jakby stworzona z Przemysłowym Instytutem Maszyn Rolniczych w Poznaniu. Innowacyjność jej polega na tym, że jest bardzo prosta obsługa, bardzo precyzyjne dawkowanie, co jest ważne, dawkowanie i ziarna, i nasion, i zaprawy. Prawdopodobnie, bo to trudno powiedzieć, co się w tej chwili dzieje na świecie, ale prawdopodobnie jedyna maszyna z dozownikiem wagowym. Do tej pory wszystkie maszyny do zaprawiania nasion o ruchu ciągłym były tak wykonywane, że Trzeba było, że do, do, dozowanie było objętościowe. Do objętości nasion dodawana była zaprawa, natomiast tutaj ważymy te nasiona i do zważonej ilości maszyn dodajemy. Zaprawę. Jest to o tyle proste, że nie trzeba w, lab w laboratorium badać masy tysiąca ziaren czy objętości, czy masy jednego hektolitra. Czyli jakby kalkulacja tak, w maszynie odpada. jest po prostu prostsza. Odpada. No to jest sterowane jaka... cyfrowo, czy jak? Tak, tak, oczywiście, oczywiście. Yy, wystarczy tylko yy, wpisać w maszynie dwie pozycje. Wydajność, jaką chcemy uzyskać, a w tej maszynie uzyskujemy do 30 ton na godzinę, czyli bardzo wysoką wydajność i ilość zaprawy na 100 kg nasion, bo tak się generalnie podaje w tych wszystkich instrukcjach i maszyna już sama sobie przedstawi wszystko i ma bardzo precyzyjne dawkowanie. Badana była bardzo szczegółowo już w eksploatacji, bo się nie da takich maszyn po Badać prostu, na sucho? No, no nie ma takiej możliwości, to 30 ton na godzinę, gdzieś to trzeba zrobić. Musieliśmy znaleźć takiego producenta nasion, który by pozwolił sobie wstawić taką maszynę. I potestować troszeczkę I potestować na jego materiał. Na, na swoje ryzyko, bo to, wie pani, no niby nasze ryzyko, ale. Ale koniec końców, gdyby się nie udało, no, to on ma, to on ma problemy ziarno. No oczywiście. Cały rok to tyłu, a to, jest, to są ogromne straty. Potem będziemy moglibyśmy się szarpać długo, więc musiał nam zaufać jakby. No i zaukał. A Wy musieliście być pewni, że to będzie nie, dobrze to, działało. Proszę Panią, jestem konstruktorem zaprawiarek. 30 lat już konstruuję. Także trochę się znam na tym, więc nie puściłem jakiejś takiej maszyny, nie wiedząc o tym, że, że, że będzie pracowała. Nie? Z Instytutem Maszyn Rolniczych. W firma współpracowała. Jak wygląda taka współpraca prywatnej firmy z instytutem? Jakie korzyści z tego ma firma? Co firma daje instytutowi? Co instytut daje firmie? Czy to jest tylko przepływ wiedzy, czy, czy coś jeszcze? Akurat ta maszyna była objęta tak zwanym programem celowym. Jest to przeznaczona pewna ilość pieniędzy na to przedsięwzięcie przeznaczoną organizację techniczną. I część tych, tej, część prac związanych z wdrożeniem, a z wyprodukowaniem, w ogóle z jakimś, no powiedzmy, doprowadzeniem do produkcji, to musiała być robiona przez instytucje, które potrafią badać niektóre rzeczy. No, my nie mamy takich warunków u siebie w przemyśle. Zaplecza badawczego? No, oczywiście, że tak. Mamy oczywiście mądrych inżynierów, wszystkich inżynierów, którzy pracują nad tym. To, jest, to to dla nas jest ważne, nie? I ta część badań takich technicznych. Natomiast badania e, jakby tak precyzyjniejsze, bardziej eksploatacyjne również, to bada Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych. Przemysłowy Instytut Maszynniczy również posiada dobrych inżynierów. To też. I też wiedzą, co podpowiedzieć i też cenne uwagi tu zastosowaliśmy. Wydawałoby się, że to jest drobiazg, bo co tam w krzynce zamknięte wszystko i coś. Nie, to są, to są rzeczy takie przemyślane, skomplikowane. Zresztą patent mamy na to, także trochę myśli takiej technicznej tam złożyliśmy. Czyli złoty medal Wam się jak najbardziej należał? Ja myślę, że tak. Zresztą to jest chyba piąty złoty medal za nasze zaprawiarki do nas.